Witajcie w pierwszym odcinku po długiej przerwie podcastu Złoty Tron. Wita się z Wami Zygmunt, Vincent i W pierwszym odcinku po bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie. Ostatni odcinek rzucaliśmy w połowie lutego. No, niestety świat i chińskie psy nas zaskoczyły i nietoperze. I mieliśmy małą, y, m, mały wypadek mieliśmy na świecie, i to spowodowało, że y, ostatnio podcastów nie nagrywaliśmy. Nie nagrywaliśmy, bo. Każdy z nas troszeczkę podszedł do tego dojrzale i stwierdziliśmy, że nie jest to rzecz tak na tyle ważna, żeby ryzykować potencjalnie czy, czy, czy mniej lub bardziej chorobę i stwierdziliśmy, że nie będziemy się spotykać na tą okazję, bo nie jest to aż tak istotne. Prawda panowie? Też może nie, nie, nawet niekoniecznie dla nas chorobę, bo powiedzmy, że jesteśmy w miarę zdrowi i w miarę powiedzmy młodzi, w dużym przybliżeniu używam słowa młodzi. No ale nie jesteśmy tutaj w tej największej grupie ryzyka. Natomiast y, przez każdą interakcję y, można być wektorem, tak? Czyli nieświadomie nawet przenieść z kogoś na kogoś i ten docelowy ktoś może mieć większą podatność niż my, tak więc no, odpowiedzialną rzeczą tutaj jest ograniczyć wyjścia do minimum. No i powiedzmy podcast nie jest wyjściem pożywność czy poleki, tak? Zwłaszcza, że wy macie jeszcze małe dzieci, nie? Szwagier mniejsze. No tak. Zygi trochę starsze, nie, no ale mimo wszystko dzieciaki. Mimo wszystko dzieciaki, dokładnie. Bo twoje szwagier dzieciaki nie chodzą jeszcze do przedszkola ani do żłobków, nie? Siedzą w domu z tobą i z żoną. Dokładnie tak. No, moje jeszcze tam się ym, narażają niestety, bo no, praca pracą i jakoś no, sam bym nie dał rady z dzieciakami w domu. Chyba bym korby jakieś dostał. <laughs> ale... mm. no. Ja cię rozumiem, no bo my też około marca, kwietnia starszą córkę damy do przedszkola, no bo no, no nie ma wyjścia, tak? Ja sądzę, że tak dzisiaj z kimś rozmawialiśmy chyba w pracy, że ja strzelam, że tak na chyba 6 kwietnia, to będzie tam pierwszy taki pełny tydzień kwietnia. To wszystko się już zakończy i nie będziemy mieli takich problemów albo będzie dużo, dużo spokojniej, dużo luźniej. To jest taka moja predykcja, zobaczymy za 4-5 miesięcy. No, natomiast no, jeszcze na razie postanowiliśmy, że <śmiech> czyli znaczy, postanowiliśmy, ja po prostu chłopaków żyłowałem, żołowałem, aż w końcu się zgodzili, żebyśmy w końcu może coś nagrali, bo ja osobiście, zresztą jak wiecie, widzieliście po różnych rpg moich przygodach z Warhammerem, z Dark Heresy czy z Alienem. Mam głód ogólnie podcastowy i bardzo mi się, bardzo lubiłem z chłopakami nagrywać i zmuszałem ich, zmuszałem, zmuszałem, drążyłem chłopakom dziurę w brzuchu, aż w końcu się dali namówić. No i nagrywamy w takich warunkach, jakich nagrywamy. A jasne, w brzuchu. No. W każdym razie no, nagrywamy. Także z góry od razu przepraszamy Was za jakość, bo oczywiście jakość jest no, inna. Nie wiem, czy gorsza, czy lepsza, ale lepsza na pewno nie jest. Ale nie wiem, czy zawsze tego tak dużo gorsza. Natomiast no, jest inaczej. I z góry ja, jako dźwiękowy perfekcjonista, chciałbym Was przeprosić, ale będziemy się starać. Będziemy starać się. Mam nadzieję, że kontent Was zadowoli na tyle, że przymkniecie na to oko. Zwyczajnie jest to też odcinek po części testowy żeby zobaczyć, jak ogólę hula, hula. Co poprawić, czy jest sens tak robić? I jeśli jest, to co możemy zrobić lepiej? Dobra. I jakby. W co możemy się zaopatrzyć z naszej strony, bo Zig jest dosyć obwarowany sprzętem i oprogramowaniem? Ja mam jakieś takie podstawowe rzeczy do nagrywania. No szwagier w tym momencie ze względu na sytuację jakby rodzinną, też troszeczkę jest ograniczony sprzętowo. I, I czasowo, więc będziemy spróbować nie wiem, metodą prób i błędów, troszeczkę tutaj yy, jakiś tam standard yy, zrobić. Tak, utrzymamy coś, zobaczymy. No, <coughs> Właśnie, tak więc, co, Ty masz jakieś interfejsy audio na USB? Mm, Ze swojej gitary? Nie, nie. Wiesz no, co? Miałem sobie pożyczyć. Znaczy, mam kumpla, który ma Line Sixa tego podstawowego. Zawsze jak u niego jestem, bo u niego to leży po prostu w szafie nieużywane, zawsze mówię, a pożyczę od ciebie. No i zawsze zapominam tego zabrać. Więc mam zwyczajnie zewnętrzną kartę dźwiękową, mhm. jakiegoś, jakieś proste tam, e, proste jakieś programy do nagrywania i zazwyczaj sobie nagrywam W ten sposób. E, okay. albo mikrofonem coś, albo, albo jakimś tam wejściem liniowym, czy czymś takim. Więc... Ogarniemy, wymyślimy, damy sobie radę, spokojnie. No dobrze, to w takim razie słuchajcie, <śmiech> i domyślacie się pewnie, że przez te kilka miesięcy nasze warsztaty no, nie stały bezczynnie, więc trochę tam się działo i na pewno nie mamy zamiaru tutaj przechodzić przez wszystkie modele, które pomalowaliśmy, ponieważ no, może inaczej, <śmiech> krótka, nie każdy powie o tym, co pomalował i gdzie ewentualnie można znaleźć to, co pomalował, no i y zwyczajowo zacznijmy od Winca. Co, co pomalowałeś i dlaczego tak mało? Nie pomalowałem praktycznie nic poza kilkoma tam korektami na kilku modelach, bo nie było to totalnie bezprodukty, Nie był to totalnie bezproduktywny czas dla mnie. Zrobiłem parę takich poprawek na kilku modelach i troszeczkę zrobiłem, czekaj, patrzę właśnie na szafkę, moją, moją gablotę. Na pewno pyknąłem jeden chyba obiektyw z tych takich czaszek. Pamiętacie, co były te kości takie specjalne? Mm -hmm. A do obiektywów i były do obiektywów specjalnych. To tam były takie yy, serwoczaszki z takimi stojeczkami. To, co ja mam tak, jako obiektywy właśnie. Dokładnie, z ciebie, z ciebie zgapione, dokładnie. Więc dałem mi 32 mm bazy. Trzy mam zrobione i trzy są tak bazami pokryte, o, może tak, bazowymi kolorami, więc tam jeden z tych trzech niepomalowanych tam washami pyknąłem i poprawiłem tam, gdzie jakieś ubytki w bazie były. Jakieś tam pojedyncze modele Nightlordów podpicowałem, takie, które się przy, przy jakiejś tam grze, czy przy, przy transporcie widziałem, że się coś odkruszyło, i tak dalej. Natomiast z takich projektów, które są przede mną i które można by powiedzieć, że I'm looking forward to it, jak dla kumpla robiłem te modele z talizmana, to odwiedził mnie taki drugi kolega, który rzadko kiedy jest w Polsce, ale on kupił sobie, jak wyszedł ten nowy talizman, podstawkę ze wszystkimi dodatkami. I jak zobaczył te modele pomalowane dla tego drugiego kumpla, to się mnie po prostu zapytał, czy jemu bym nie machnął I że nie muszę się śpieszyć, no bo on. On powiedzmy jest tak w miesiącu, to jest może max tydzień w kraju, a później znowu jedzie, bo taką ma po prostu pracę ciekawą na walizkach, więc powiedział, że mi da te wszystkie modele i modele z dodatków, więc to nie będzie tak, że będę malował tą samą transzę modeli? Tylko, że oprócz nich dostanę te wszystkie modele z, z dodatków, czyli tam jakiegoś czarnego rycerza, czarnoksiężnika, e, tak dalej, tak dalej, więc, więc e, myślę, że będzie spoko. bo Tym razem pilnuj, żeby pies tego nie przemielił. A, tak, jeden Gandalf, Gandalf talizmanowy poszedł niestety na straty. E, kooperacja moich zwierząt, to znaczy, że Gandalf się suszył na parapecie. Kot go zrzucił na podłogę, a pies zrobił z niego gryzałkę, więc no niestety poległ. Oj, przyznaj się. przyznaj Bestia, się, że bo... pomalowałeś go kiepsko i chciałeś zacząć Nie, właśnie, go. wiesz co, było mi bardzo smutno, bo go pomalowałem, uważam, całkiem nieźle. Okay. Takie no, to fajne to czerwienie. Szkoda. Tak, tak. Yy, wiesz co, o tyle mi to Friday sprawiało, że w odróżnieniu od Warhammera, gdzie malujesz oddział typów i malujesz ich z grubsza tak samo, to tutaj jakby każda postać jest inna i nie to, że się różnią detalami, na przykład tak jak malujesz na sierżancie tam hełm trochę inaczej albo jakiś tam detal inaczej, tylko tutaj absolutnie każdy jest inny. tak Nie wiem, jakiś tam rabuś czy złoczyńca jest w czarnym płaszczu, kapłanka jest w jakiejś takiej niebieskiej sukni, rycerz jest... w w jakimś tam zielonym płaszczu z kolczugą i tak dalej. Więc wiesz zupełnie inny zestaw kolorów na każdą postać. To jest Więc... Tak nie? tak tak. Wiesz są modele no nie mogę powiedzieć że, że jakby doganiają detalem modele GW i w ogóle innych firm. No bo to mają to są modele które mają robić zapionki. Ale można też malując wyciągnąć troszeczkę więcej z nich. Że nie wyglądają aż tak. Tanio, powiedzmy. No mówmy się, niewiele firm, naprawdę niewiele firm dociąga jakością odlewów do, do, do GW przy tej masówce, którą GW robi oczywiście. Bo są firmy oczywiście, które robią lub też nawet pojedyncze jacyś tam rzeźbiarze, <coughs> którzy robią zarobiste figurki, no chociażby Karol Rudyk, który robi figurki, ale to nie są masówki, on nie robi 50 tysięcy sztuk, tylko 50 sztuk. No to jest zupełnie na skala, nie? więc może sobie pozwolić hmm. na jakieś tam odpady i tak dalej. Um, no czyli, czyli tylko to i ewentualnie potencjalny projekt na przyszłość, tak? Tak Nawet jest. No niestety y przygotowujemy się do nagrania trzeciej płyty. Wchodzimy do studia w lutym, więc to mi zjada większość czasu, zwłaszcza, że mieliśmy troszeczkę y okrojony czas na próby ze względu na lockdown, który mhm. był na początku pandemii. Więc każdy musiał siedzieć w domu i dłubać. Ktoś kto napisał numer, wysyłał po prostu kawałek, do reszty trzeba było go na ucho roz, roz, rozkminić, porobić sobie partię, potem porobić linie wokalne, trzeba było zrobić teksty. Teraz siedzimy i dłubiemy z gitarzystą na dokładką. Standardowo, kilka osób ma pomysł na coś, więc wielkie wykłócanie się i tak dalej, i tak dalej. Standard. Przerabiamy to co, co krążek, więc cały, pro, cały trudny proces twórczy, który powstaje zawsze w bólach. No ale na razie kapala się przez to nie rozpada, więc jest dobrze. Nie, nie, do nie konsensusu nie. Już, i. Już prawie się rozpadliśmy przed drugą płytą, więc. A to nie jest wasza czwarta płyta? Nie, znaczy mieliśmy demówkę, potem epkę, potem pierwszą płytę, drugą płytę, więc to będzie trzecia, Aha. więc tak to będzie to piąty materiał, nie licząc jakichś tam płyt kompilacyjnych, na których mhm. byliśmy, byśmy na trybie to dancing, jakiś takich mhm. składankach, więc to, tego jakby nie liczę już. Okej, okay. szwagier. I tutaj szwagier rozwija listę, upada na podłogę i... Brrr się W skrócie takim, że na przykład nad czym pracowałem w danym miesiącu i nie, nie pojedynczo modele, tylko tak bardziej ogólnikowo powiedzmy. Mm -hmm. tak? Ostatni odcinek mieliśmy w lutym, więc cały luty mi zszedł na malowaniu podstawki Imperial Assault, czyli po naszemu Imperium Atakuje. To jest dwieznowojena tak? dwie wersja planszówki Descent od FFG. No i tam jest 30 kilka modeli. No to wszystkie pomalowałem. W marcu jakieś pojedyncze rzeczy. <śmiech> Sorry, pojedyncze rzeczy do Ultramarinsów, pojedyncze rzeczy do Stormcastów. No i mój kill team Guardów, który miał być projektem takim one and done. Pomalowałem sześciu plagasów. No i potem to się wymknęło spod kontroli. W tym momencie już mam taką armię pod 1500 punktów <śmiech> Guardów. Dalej mamy... Kwiecie. Zara Mortarion. Stary, naprawdę, plan, plan zwieńczenia to jest właśnie Mortarion, nie? Czekam, jak nie? O, się kochanie, moi wyszedłem pomnożą, bo... po farbkę i wróciłem z Mortarionem. Coś w tym stylu, nie? No, kupiłem chyba rok temu, czyli rok z hakiem Bitcoiny za 200 złotych. W tym momencie już są warte około 400 złotych, a jeżeli wierzyć prognozom, to będą warte 1000 złotych i wtedy wypłacam i kupuję Mortariona. Także taki, taki jest plan. Natomiast wracając, pomalowałem Kill Team Korn Berserkerów, mocno kitbashowany taki z części nowych, Space Marines, znaczy, przepraszam, nowych Chaos Space Marinesów i Blood Warriorów z Sigmara. I tu na szczęście zamknęło się to na Kill Teamie i nic dalej nie robiłem, chociaż oczywiście plany mam, żeby domalować kolejnych kilku, tego Karna, Zdrajcy i, i Rajnosa i tak dalej. Więc pomalowałem Armię Śmierci, mm, konkretnie Legiony Nagasza do Sigmara na 1000 punktów. No tam jeszcze troszkę brakuje, tam jeden unit muszę zrobić, żeby był 1000. To tylko Start Collecting to, zrobiłeś czy, czy coś więcej? Tak. Start Collecting plus pudełko Skeleton Warriorów plus nekromantka skonwertowana z elfie i czarodziejki plus pudełko Graveguard, i właśnie Graveguard to jest ostatnia rzecz, którą muszę zrobić, która mi brakuje. I to będzie oczywiście do podwójnego celu, czyli do kiedyś, jak wyjdziemy z pandemii, grania w Sigmar'a i do grania w Warcry, bo mam karty, żeby ich używać w Warcry. Dalej mamy jakieś tam pojedyncze figurki z Dungeons and Dragons, od WizKids, takie gotowe już psiknięte podkładem. W ramach eksperymentu dokończyłem wszystkie bandy do Shade Spire, które miałem jeszcze niepomalowane. więc Shade Spire mam w 99% kompletne. Tylko jeszcze chcę kupić Garganta do którego była karta w White Dwarfie kiedyś. Poza tym, no Terminatorów do Ultramarinsów, Techmarina, Marina, Thunder Cannon, takie pojedyncze rzeczy. No i w gruncie rzeczy, aha, no i jeszcze a propos tego co mówiliśmy wcześniej, że nikt nie dorasta poziomem modeli do GW. Hmm. Ośmieliłbym się powiedzieć, że jeśli chodzi o wykonanie, tylko że to jest zupełnie inna technika, ale jeśli chodzi o wykonanie, mogłyby rywalizować modele Infinity, bo miałem przyjemność pomalować cztery modele y, Mobile Brigadas y, z armii nomadów, tylko że to jest metal, tak? to nie tak, jest to nie nie jest trasie, to są wszystko odlewy od metalowe. I mam kolejne y, cztery modele Alguaciles, czyli takiej podstawowej piechoty, i piąty to jest w oddzielnym blisterku Alguasile Hacker. Także kolejne pięć do, do pomalowania. Aha, no i pocisnąłem <śmiech> dwa modele z Battleteka, którego sobie na przestrzeni lat powoli maluję. To jest starter trzeciej edycji z piątego chyba roku. Przewinę jeszcze, zobaczę, czy, czy czegoś nie pominąłem. Tak, no podsumowując, dwie armie, obie mają w nazwie Death, <śmiech> jedna Guard, druga Bez. Poza tym pojedyncze rzeczy, no troszkę do ultramarinesów i pojedyncze rzeczy do innych armii i innych systemów. Mm -hmm. No to sporo, nie? Bo Ty tych modeli nawrzucałeś. I wszystkie Twoje modele można znaleźć oczywiście na Twoim Instagramie i na Twoim blogspocie, nie? Wszystkie, które tak jest. Pomagałeś. Sporo, to znaczy konkretnie 215 w tym roku. Jeszcze, jeszcze mamy przed sobą niecały miesiąc, więc do 230 to myślę, że spokojnie dojdę. Aha, właśnie, jeszcze ostatnia rzecz, której nie wspomniałem. Dawno temu kupiłem sobie okazyjnie pudełko Assault on Black Reach. Mhm. Eee, no i tych orków, no, nie miałem pomysłu, albo sprzedać, albo Zigiemu dać, ale Zigi powiedział, że bojców ma już 500, więc nie potrzebuje. No i sobie wreszcie wziąłem i tych bojców pomalowałem, bosa pomalowałem, jeszcze pomaluję DEW i nobów i wychodzi na to, że zbieram orków. <śmiech> Znowu do 1000 <tysiąca> punktów. <śmiech> No, zobaczymy na, na przestrzeni lat pewnie więcej. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałeś i która moim zdaniem powinna się tym trochę pochwalić, bo twoi właśnie, Twój właśnie Kill Team, nie pamiętam teraz który Twój Kill Team pojawił się na takim bardzo znanym blogu Tale of Painters. Chyba Czy, ten Kornowy. Chyba ten Kornowy właśnie, nie byłem, nie byłem pewien. Albo nawet nie uczyniłem obydwa. obydwa. Obydwa. I Berzerkerzy i, i Deadguardi, na Instagramie podbił do mnie koleś Stali, chyba to się czyta, no. STA. HlY mhm. podbił na Instagramie, że o bardzo fajne, czy byś nie chciał opublikować. Bardzo chętnie dziękuję za okazję. No i potem Delgardów też, też opublikowałem tam. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o to, gdzie byście chcieli zobaczyć zdjęcia tych modeli, no to tak jak Karol mówił, łódzkiemanufaktorum.blogspot.com Oczywiście bez polskich fontów, czyli łódzkiemanufaktorum. Tak, będzie w opisie. A zapraszam też serdecznie na mojego Instagrama. Łódźkim manufaktorom, tak, Instagram, slash. To co zawsze. Hm. No Także sporo, 215, tak? 215 modeli powiedziałeś? Tak. sporo, sporo, sporo. No ja tyle modeli nie pomalowałem, jeśli chodzi o mnie. Anastapo-boh. Ale... Anastapo-boh. <śle> ja w tym to roku. ten Tanzanrilla oczywiście. <śle> tak jest, tak jest. Ja w tym roku y, tak naprawdę z osiągnięć takich swoich modelarskich, to mogę powiedzieć, że <śmiech> naprawdę y, przycisnąłem i pocisnąłem Gaz Góra z Makarim. To jest jedyna taka, y, czy nie, nie jedyna, ale jedna z rzeczy, które jestem bardzo dumny z siebie y, w ostatnim czasie. Bo model mi wyszedł bardzo prostymi technikami, ale wyszedł mi model naprawdę epicki tak mi się przynajmniej wydaje, mi się bardzo podoba i wasza opinia mnie nie interesuje <laughs> ale op op opinie były całkiem niezłe na, ten temat, na, na temat tego modelu więc, więc hej jest, jest chyba dobrze poza tym malowałem sporo Bedmonsów, jeszcze tam domalowywałem jakieś orki, gryciny, żeby grać ostatnio bo właśnie Bedmonsami. sporo aeronautica imperialis modeli pomalowałem w międzyczasie bo w w wyszło tam trochę dodatków, no i Chyba największa rzecz, którą ostatnio malowałem, to jest, nie wiem czemu, to trochę tak jak u Szwagra, zaczęło się od a kupię Indomitusa, żeby mieć podręcznik, sprzedam Space Marinów, a z nekronami zobaczę, co się stanie. Później pomalowałem Indomitusa połowkę nekronów i mówię, o jest naprawdę fajnie. Kupiłem Start Collecting, pomalowałem, o jest fajnie i zacząłem kupować modele i teraz w tym momencie mam już chyba coś koło 4000 punktów nekronów. Połowę tego pomalowano na szczęście. Oj oj. oj, oj, tak. A jeszcze, nie, nie przepraszam, przesadziłem 3,5 tysiąca, ale jeszcze do tego dojdzie Silent King i tak dalej, tak dalej, Dragon, i tak dalej, więc tam będzie coś w piątki się z tego zrobi, więc strasznie nie przykro, ale tak wyszło. No i, i się okazuje, że no, jestem graczem Necronów w 9 edycji. Nie jest to nad by design, jak to mówią. Nie, nie, nie planowałem tego w ogóle, ale tak wyszło. No, A ja w ogóle tak patrząc nawet na sucho, na metę, jak nekroni bardzo wyglądają. Dobrze, bardzo dobrze są naprawdę z tego co przynajmniej, ok, sorry, to że jest... się wetnę, ale każda armia, która miała niedawno kodeks jest potężna, Tęż. bo się musi sprzedać. Za pół no, miesiąca inna będzie potężna, bo będzie miała nowy kodeks i nowe modele i musi się sprzedać. Tak to no i czy... wiesz, że gram chaosem, zawsze jak wychodził chaos nowy, to nawet jak był nowy, to był słaby. <laughs> Trochę tak. Nie, a, jak, a, jak był, a Jak się robił dobry, to się okazywało, że się wychodzi. Edycja. Tak, a za miesiąc jest, wiesz, a za miesiąc jest nowa edycja i już są, wiesz, już są w czarnym oku. To znaczy na pewno to jest tak, to, co Szwagier mówi, że jest taki trochę power creep, że wychodzi nowa armia, ona musi być dobra, musi się sprzedać. A później jest trochę przekręcana śruba i, i, i, jest, i jest trochę ten nerw robiony. No, na chwilę obecną, z tego co ja rozmawiam, to oczywiście nie jest moja opinia, bo ja nie jestem dobrym graczem, ale ci ludzie, którzy znają te kodeks na wylot, i na przykład grają nekronami dosyć dużo, na przykład śniegu, gra nekronami, ma swoją armię i z którym grają zresztą Battle Battle Report, taki mirrorowy, gdzie graliśmy tymi samymi rozpiskami, praktycznie. No to on układał rozpiska i fajnie się tym grało po prostu, tak? Więc będę słuchał jego rad, no bo trzeba się zawsze słuchać tych, co wiedzą więcej. Poza nekronami, oczywiście, jeszcze w przerwach, jak już żygałem ro małymi robocikami, to obrałem się za Titanicusa, żeby pomalować więcej małych robocików, bo tego Titanicusa męczę już chyba z dwa lata. Jeszcze nie zagrałem ani jednej gry, ale pocisnąłem ostatnio mocno modele, bo dokupiłem Warhoundy, to kupiłem jakieś tam jeszcze Cerastusy, Srastusy, Pierdusy, te wszystkie Knighty w różnych konfiguracjach, no i trzeba było to wszystko pomalować, żeby to jakoś wyglądało, więc to, to malowałem, Ta patrzę po zdjęciach w październiku nakładałem kalki, robimy jakieś detale. No i z takich rzeczy, które zalegały mi gdzieś w, w pudle i mnie zawsze denerwowały, to było Wall of Martyrs, taki kawałek terenu, który jest takimi trzema, czy takim okopem, tak? okopem i budynkami. Jednym takim, takim, takim malutkim budynkiem, który po prostu w pewnym momencie wyciągnąłem z pudła i powiedziałem, dobra, dość tego i trzeba to pomalować. I w dwa czy trzy wieczory chyba usiadłem, to pomalowałem. To, to jest by... fantastyczna linia umocnień, to jest taki bunkierek tak. z wejściem mm -hmm. i można do niego w sumie w nieskończoność, jeżeli masz segmenty, mm, taką linię bunkrów do, tak. m, doczepiać. Także to jest super klimatycznie wygląda, na pewno widzieliście to na milionie artów z Gwardią Imperialną albo z Marysami. Gdzieś tam zawsze w tle jest, no dokładnie. I mimo, mimo tego, że ten zestaw nie jest jakiś ogromny, to jest masa możliwości konfiguracji tego zestawu, więc po prostu no, można, można tam sobie kombinować i naprawdę sporo się da ułożyć. Czekaj, się przełączę, patrzę tak sobie jeszcze. No i później znowu zacząłem nekrony malować i ja też się pochwalę takim jakimś tam rozpoznaniem w świecie, że moje nekrony pojawiły się na artach w GW. Gdzieś tam na jakiejś stronie, tam na ich jakimś tam fanpage'u, gdzie te ludzie wrzucają swoje prace i na reklamówce tej strony, czy coś tam, nie pamiętam dokładnie teraz jak to się nazywało, gdzieś tam na Instagramie taką fotkę, pojawił się mój model. Niestety w tym wszystkim jest ziarno soli, bo było napisane pod tym zdjęciem, że o zobaczcie, tutaj są nasi pionierzy w hobby, którzy otrzymali od nas Indomitusa i już pomalowali swoje modele i... Gdzie jest mój Indominus do cholery, ja się pytam, bo ja nie dostałem żadnego, nie, no ale, ale co tam, no nieważne, jest, jest, zostałem pokazany, więc gdzieś tam to było, oczywiście bez ksywki, bez niczego, ale nieważne, mój model tam się pojawił i to też się z tego ucieszyłem trochę, nie. No poza tym ostatnimi czasy właśnie trochę więcej zacząłem streamować, zacząłem pokazywać więcej rzeczy na streamach, zacząłem cisnąć te streamy, co mnie trochę przytłoczyło w pewnym momencie, bo cztery razy, razy w tygodniu to streamowałem. No było to trochę męczące, nie ukrywam i musiałem tam trochę zmienić pomysły, ale, ale jakoś ok było w miarę, chyba mi się wydaje. Ja ciągle czekam, aż się ustawimy na streamowanie na Space Hulk'a. Tak, tak, tak, tak. To musimy zrobić. Space cały czas czeka. Co prawda z innymi Space Marinami, ale czeka na pewno. Jeszcze tak patrzę że na, na zdjęcia, że jeszcze grot Tanki pomalowałem. Grot Tanki swoje, które zakupiłem kiedyś skądś tam. Zakupiłem od, od, od gościa na polskim intergowisku, z tego co pamiętam. I przerobiłem je trochę na po prostu działka, na megany Bo Megany są w tym momencie bardzo drogimi modelami, bo to kosztuje chyba 110 zł za model albo 120 i stwierdziłem, że dobra, tutaj mam megany, mam jakieś kromlechowe megany, no i przyda się mieć trochę działek, no i zrobiłem sobie takie pięć bedmusowych działek. I to tak naprawdę chyba wszystko z takich ważniejszych rzeczy. Ja jeszcze, tam, jeszcze tak patrzę teraz na zdjęcia, że moi patroni trzymali kubki ode mnie, które bardzo im się podobają, mamy kostki swoje, więc też się bardzo z tego cieszę, że mam swoje kostki, które mogę trudlać, już nie muszę wiesz, mieć jakiejś takiej mani zdobywania kostek no coraz tonowszych, coraz tonowszych i coraz fajniejszych, bo mam po prostu swoje, które są fajne, mi się bardzo podobają. I to chyba wszystko. Oczywiście to byłby koniec naszych warsztatów. No i teraz może w bardzo, w bardzo skrótowo przejdziemy sobie przez największe wydarzenie, które, się, które miało miejsce od, od naszego ostatniego podcastu, czyli dziewiąta edycja, która zaatakowała rynek. Około jesieni. Tego roku, pańskiego, 2020, GWU raczyło nas kolejną odsłoną Warhammera, tym razem dziewiątą, która z tego co wiem jest taką tak naprawdę, jest jakby kontynuacją ósemki. Jeśli chodzi o zasady, wrzucili takim trailerem na początku, troszeczkę przypominającym intro z, z tych wczesnych Dawn of Warów, gdzie gdzie primarysi razem z sisterkami e, walczą z nekronami. no i to, to jest jakby to był highlight y, trzech armii, które można by powiedzieć wiodły m, szarże, jeśli chodzi o, o nowe modele i tak dalej, bo y, chwilę, przed, chwilę przed wyjściem tej edycji dostaliśmy dosyć duży wysyp Sisterek, który uważam, że jest jednym z lepszych y, odświeżeń, które GW mm, teraz ciśnie. Jeśli chodzi o modele, to znaczy jest do bardzo dobry balans pomiędzy tym, jak te modele teraz wyglądają, a jakby nawiązaniem do tego, jak one kiedyś wyglądały. Więc one są świetnie update'owane. Zachowały ten swój styl, nie straciły nic z niego. To nie była jakaś taka totalna wolta. Podobnie uważam jest z nekronami. Może nie jestem fanem tych nie tyle tych trójnogich designów co tych y, trójnogich designów z czterema łapkami to mi się jakoś coś gryzie y, estetycznie niemniej jednak cała linia też wygląda, uważam, całkiem spoko i chyba Zygi potwierdzi, że jest upscaling znowu idzie wszystko y, height creep mamy w modelach z Necron Warriorami to najbardziej widać i nie powiedziałbym, że gdzieś mhm. jest, gdzieś robiłem nawet zdjęcie porównawcze, nie ma jakiegoś takiego absurdalnego, natomiast height creepu, czyli zwiększania się tej wysokości modeli, tak jakie było to w przypadku zwykłych Space Marinów i Primarisów, minimalnie są wyżsi, są bardziej po prostu wyprostowani mi się wydaje, ale jest to tak nieznaczne, że naprawdę no, patrzę teraz sobie tak na półkę, gdzie stoją jedni obok drugich, no to widać tylko po prostu, że się designem różnią. I tutaj jest naprawdę mm. różnica kolosalna, bo jednak Necron Warriorzy to są modele, nie przesadzę chyba, jeśli powiem, że z jakiegoś 2005-2006 roku, może troszeczkę później, więc to są modele, które mają na pewno 15 lat. Miały w tym momencie, jak wychodziły... Necronica, czwarta, piąta edycja jakoś, nie? Jakoś tak. jakoś na tak te, będzie. Te takie, te takie najbardziej powiedzmy powszechne. Szósta designy. edycja była, jak już ja byłem w Polsce, poczekaj, szósta edycja, jak ja byłem już w Polsce, szósta i siódma, więc to musiała być czwarta, piąta, piąta. czwarta, piąta, czwarta wręcz bym powiedział edycja, bo pamiętam, że panowałem koledze te modele i to było jeszcze chyba przed piątą albo piąta, także tak mniej więcej ten sam okres. Mhm. No to poszły dosyć duże releasy dla tych trzech frakcji, Sisterki już mieliśmy w większości chwilę przed, mhm. poszło dosyć dużo modeli primarisowych, no ciekawych ty... wyborów stylistycznych, posłyszę się takim eufemizmem, no i nekroni dostali dosyć dużo, bo tam bardziej poszli w, mam wrażenie, w stronę Ktan, no i dużo jest tych trójnogich robocików nawiązujących do, do Wojny światowej. szczególnie tych z... Trójnogich, czworonogich, bo masz tak, st i... Reanimatory to są te takie właśnie najbardziej przypominające Wojnę Światów. Y, y, dwa potworki. Doomstalker Doom to jest taki wielki z działkiem, a reanimator ten trochę mniejszy, jego brat. Uh -huh. Dwie trzecie tego Dumstokera, tak jak teraz złożyłem go i patrzę. Y, no, na pewno było dużo modeli, dużo no, chociażby sam Monolith, który jest bardzo starym modelem, dostał swoje odświeżenie. To nie jest inny model, to jest po prostu odświeżenie tego modelu. E, więc no, bardzo kanciasty, brzydki monolit, który był no, na tamte czasy, było to coś, wow, wielkie pudło, które dostajemy w pudle e, i możemy sobie złożyć, no nagle dostajemy upgrade tego wszystkiego, e, jest, poszli naprawdę w duże modele, bo chociażby Void Dragon jest dużym modelem, Silent King jest dużym modelem e, razem z tymi pylonami, dostaliśmy element terenu, który też zresztą na swoim e, streamie malowałem, takie... E, nie pamiętam, to się coś tam coś tam Of Dominion e, się tam, Crucible Of Dominion jakoś tak się to nazywało e, to są trzy takie nekrońskie Of War, e, war tak e, <try> trzy takie monolity nie, nie monolity y, obeliski, obeliski nekrońskie które są w różnym stanie rozkładu e, no i sporo takich mniejszych tam jakiś Hexmark Destroyer w ogóle jakieś tam lo Locus Destroyery i tak, da i tak dalej, tak takie jest rozbicie na inne takie podfrakcje, w cudzysłowie ja w cudzysłowie, przepraszam, w, ty, w, ty, w Necronach dużo, dużo nowych modeli wyszło, także naprawdę można powiedzieć, że Nekronim na pewno nie, do, nie dorastają do pięt w ilości wydanych nowych modeli, tak jak Space Marini czy no Space Mariną, ale na pewno dużo dostali ostatnio. Nikt nigdy nie będzie. Dokładnie. To jest frakcji, wiesz. Tak. To jest flagowy produkt, oni zawsze będą wiesz, ulubionym synem, tak? Tak jest. GW. No, poczekamy e... kilka lat i będą Secondaris Marines, no, Tertiary Ter tak? I... A czy, wiecie, co trochę mnie, trochę mnie to zdziwiło w tym filmiku promocyjnym, który uważam, że nie, nie jest najgorszy, że wiesz, Primaris powinien być głowę wyższa od zwykłego Marina, a tutaj jak jest ta finalna scena, że oni stoją ramię, ramię w ramię sisterką, to proporcje są między, tak jak między sisterką zwykłą, a zwykłym Space Marinem. Czyli ta różnica wzrostu nie jest aż tak kolosalna. Znaczy wiesz co, I nie, my... jeśli mogę coś powiedzieć, nie wydaje mi się, czy poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale nie wydaje mi się, żeby w lore było gdzieś kodokolwiek napisane, że primaryści są więksi od zwykłych Marinesów. Po prostu modele są większe. Jest więksi. napisane już w pierwszej książce, jaka tak? wyszła do ósmej edycji, czyli Jezu, czytam to w tej chwili. Nie mam tego na półce, zaraz ci powiem, Dark Imperium, tak? Dark Imperium tak, jest, że są wyżsi jednak. Są, Battle Brothers Primary są wyżsi i wyraźnie masywniejsi. No to, ja, nie, nie, ja chyba nie czytałem tej książki, tak w ogóle, no ale y, okej, okay, no to ja nie wiedziałem, że są wyżsi. Wydawało mi się, że po prostu to jest wiesz. Y, okej, okay, robimy nowe modele, to zróbmy je tak, jak powinni być w skali, a nie. Y, po, no, co by nie mówić, te modele a, stare czy jest, są tak, ładne. Pewno, słuchaj, Zygi, gadaliśmy o tym milion razy. Oni po prostu zrobili to, co powinni dawno zrobić. Tylko, że ktoś tak. pokusił się na to, że trzeba do tego dopchnąć na siłę jakiś lore. Zamiast po prostu abskalować modele i, i trzymać gębę na kłódkę, nie? Po prostu Są większe. Deal with it. Handluj z tym. Tak. Nowi DevGardi też są, wiesz, weź tych no starych DevGardów, i... tych dedykowanych, metalowych. No, także to jest, wiesz, to. No ale nie Kale, Spacem Kale, Kale Spacemarys nie mają nowego lore, nie? po prostu są ci sami kolesie. Tak? Nie, oni są więksi, są więksi, są głowy, głowy prawie wyżsi od Wys tych starych i tyle, Zyro koniec Nie no. tylko modele. No. I tak no. powinno być zrobione. No nieważne, nie wchodźmy dokładnie. w to, bo będziemy ale znowu to się... nie, nie, nie brnijmy br br br w tą drogę, bo. nie chce mi się dzisiaj tego... <śmiech> Zresztą jak się. postawisz plastikową sisterkę obok metalowej sisterki, no to też jest wyższa, tak. Nie? tak, tak, tak, też są różnice, dokładnie. No poza tym są dużo ładniejsze. A czy sam upscaling może mieć po prostu przyczynę w tym, że większy model adept początkujący łatwiej pomaluje, nie? No to na pewno. To na pewno jest łatwe no. i trzeba proces... więcej farby zużyć, więc szybciej schodzą. O, to, to mm. już jest teoria spiskowa, stary, ale, ale trochę tak, na pewno no, będzie gdzieś tam schodziło. Nie, a, tam... No właśnie, zapomnijmy. To jest tak samo jak ta teoria, że karty w ogóle gra Magic the Gathering została wynaleziona tylko po to, żeby sprzedawać koszulki na karty foliowe. Bo to jest z ropy naftowej. Jezus Maria. Znaczy wiesz, Zygi, na pewno na pewno jak były jakieś spotkania i, i wiesz, i dział marketingowy i tak dalej podejmował jakąś tam decyzję, to na pewno takie pierdulki, które my tutaj teraz sobie wyrzucamy, jeżeli to są ludzie, którzy w tym siedzą, to oni na pewno rzucili też takie ten i ktoś sobie to zapisał jako additional bonus, nie? Powiem tak, biorąc pod uwagę, że znam historię chyba American Airlines, które stwierdziło, że będą dodawać o 2 czy 3 gramy mniej orzeszków na każdą porcję, tam 15-gramową będą dawać 12 gram na przykład orzeszków, gdzie normalny człowiek nie zauważy różnicy, a im wygenerowało to oszczędności rzędu kilku milionów dolarów rocznie, czemu nie? Jeżeli mamy na przestrzeni, wiesz, sprzedajemy setki tysięcy boksów, każdy ten boks, załóżmy, że jest malowany, na każdy ten boks idzie jeden, wiesz, na każdy boks idzie jeden kubek farby, sumarycznie wszystkich farb, a może iść półtora, to dlaczego mielibyśmy tak tego nie zrobić, bo sprzedamy więcej, o, o pół raza więcej farb sprzedamy, nie? Na logikę ma to jakiś sens. Natomiast jest to, wiesz, takie łączenie faktów z zupełną nitką, wiesz, luźną i okej, okay, no tak to wygląda. Tak, ale wiesz, no, jakby ta, takie, mamy o czym gadać, nie? Jak natomiast, mamy takie teorie odpiskowe, natomiast... plus, plus, wiesz, jak jesteśmy przy tym, to warto by jeszcze było poruszyć to, co ostatnio, jak się wbiłem na kanał tutaj z chłopakami na Discorda, jak rozmawialiśmy o buteleczkach GW, tak? Mhm. Dawno by mogli na te y, droplety przejść, mhm. ale tym, co oni mają, to tak. I farba troszeczkę lepiej schnie, bo ci zasycha, pojemnik się nie domyka, wysycha ci ta farba, łosze y, się łatwiej, wiesz, łatwiej przewrócić, łosza, trzeba iść po nowego tak dalej, mhm. i tak dalej. Więc no, jak jesteśmy przy teoriach spiskowych, to czemu nie? Tutaj się zgodzę trochę, bo z jednej strony, jeszcze wracając do tych farb, no jeżeli mogą zrobić coś takiego, a nie zapominajmy, że GW jest, jakby nie patrzeć na to, możemy lubić być fanbojami GW albo nie być, ale jest to bezduszna korporacja w tym momencie, która musi dbać o akcjonariuszy, a akcjonariusze lubią czysty przychód, nie? więc dlaczego nie? To jest raz. Jeżeli mogą powiedzieć, że hej, zrobimy większe modele, które będzie trzeba więcej farby wydać, a więcej, więcej farby znaczy się więcej hajsu. No to dlaczego nie? Z drugiej strony, jeżeli mają, mieliby zmienić pudełeczka, pojemniczki na farby, które... Te pojemniczki nie są złe. Mają swoje wady, tak jak żeś wymienił, ale one nie są złe. A jak, if, I, if it ain't broken, don't fix it, nie? Taka zasada. Jeśli nie jest zepsute, czekaj, jeśli coś jeśli jakoś działa, to czekaj to to, to to nie naprawiamy tego, po co mamy inwestować w te pieniądze. Mimo, że rozwiązanie leży na AliExpressie tak naprawdę, ale no. dodatkowo nie musimy inwestować, Dodatkowo będzie to wysychało, będzie się wylewało. No czemu nie? Ktoś może powiedzieć, gdzieś tam może jest siedzi taka bezduszna głowa i po prostu podejmuje te decyzje za nas. Jest jakaś szansa na to, że to tak jest. Jest. Wolałbym wierzyć, że po prostu to jest brak kompetencji. Tak jak szwagier kiedyś powiedział, że jest taka teoria, że nie, wszystkie, wszystkie teorie spiskowe wynikają z tego, że gdzieś po prostu jest bardzo niekompetentna osoba, która nie podjęła odpowiedniej decyzji w odpowiednim czasie i pff, tak wyszło po prostu. Chyba ty szwagier mi mówiłeś, nie? Coś takiego. Tak, to znaczy to jest jakby argument obalający teorie spiskowe, że jak masz teorię spiskową, to sobie ją przeanalizuj pod kątem tego, ilu ludzi musiało po pierwsze być kompetentnych, po drugie dotrzymać tajemnicy, po trzecie wypełnić wszystkie obowiązki w czasie i tak dalej. Tak na przykład, nie wiem, z lądowaniem na Księżycu, że to było kręcone w Hollywoodzie. No ilu ludzi, łącznie z panem Billem z Craft Services, który kanapki serwował na planie, musiałoby to utrzymać w tajemnicy? Dokładnie. Znaczy, ja słyszałem... to jest, czekaj, jest takie hmm. powiedzenie, że nie przypisuj złym intencjom czegoś, co możesz przypisać głupocie. <głos> no, na przykład. Ja ostatnio widziałem, te, taki na widziałem taki wywiad na YouTubie z płaskoziemcą, nie? I on mówi, że nasa nas oszukuje i tak dalej, i tak dalej, że to są źli i w ogóle to żyjemy na, na spodku przykrytym kloszem i tak dalej. No, jakieś głupoty totalne, nie? I koleś, który z nim rozmawia, mówi, że okej, okay, czyli zakłada, że to jest spisek, że wszyscy oni się umówili i tak będą robić, nie? I właśnie użył tego argumentu przede wszystkim, szwagier, co ty mówiłeś, nie? Czyli mówisz, że wszyscy ludzie, którzy tam sprzątają nawet, podają kanapki, robią kawę, naprawiają kible i są w stanie zobaczyć to, że to jest wszystko studio i że to wszystko jest udawane, oni są w tajemnicy. No ktoś mówi, wiesz, takim totalnym przekonaniem, że tak, oni po prostu są, they are on it, tak? Czyli, że oni są w to zaangażowani. I w tym momencie używa argumentu, no dobra, czyli w NASA pracuje w Stanach Zjednoczonych tam, nie wiem, strzelił jakąś liczbę, 70 tysięcy ludzi, tak, w całym kraju, we wszystkich tam związanych w jakikolwiek sposób z NASA, że mieliby dostęp do tej informacji. To 70 tysięcy ludzi. Dodatkowo bierzemy pod uwagę, że konkurujące z nami mocarstwa, czyli Chiny, Rosja, Japo no nie wiem, no Japonia akurat nie, ale inne mocarstwa, które mają swoje programy kosmiczne, oni też są w tym, w wiesz, w tym spisku. I w tym momencie ten koleś tak tak, e, no to się już, wiesz, po prostu przestało mu kleić w głowie, nie, że okej. Okay. Znaczy, no proste, no pan, wiesz, pan, pan John parkingowy jest emerytowanym zielonym beretem i zarabia tyle, co, wiesz, CEO Microsoftu i na siedzi pewnie, cicho, nie? Na pewno, na pewno. A jak mu podskoczysz, to skręca ci karki i utylizuje zwłoki. Ale, tak jak mówicie, jest to coś, o czym możemy sobie pogadać, możemy sobie pogdybać i pośmiać się, bo jest to zabawne, bo my tego nie traktujemy na poważnie, natomiast czy jest to możliwe? Pewnie, że jest. Czy ma to miejsce? No, Znaczy jest taka Wątpię. możliwość, tak, nie, zdziwi, nie zdziwiłbym się, jeżeli mają kolumnę w Excelu, która mówi, że jeżeli model jest ma taką powierzchnię, a w erze projektowania 3D możesz podać powierzchnię, to zużywa się farby tyle mililitrów, a jeżeli ma taką, to tyle mililitrów. Więc podniesienie Space Marina o 1 mm skali przyniesie nam zyski na poziomie tylu i tylu tysięcy funtów. Będzie znaczy, kosztować nas to tyle to, więcej, to. ale tyle więcej farby i tyle więcej pędzelków, tyle więcej łoszy i tak dalej. Dorzućmy te wszystkie purity sile, które będą musieli pomalować, ale które, które więcej będzie musiał Ale wiecie, wiecie, krótka, też jest krótka piła. Jakby knowania firmy, która x czasu temu pięć modeli sprzedawała ci za powiedzmy 70 zł. Sprzedaję Ci znowu 5 modeli za 150 zł i za podwyżkę wiesz, za podwyżkę ceny. No, dlaczego podwyższyliście ceny? No, rynek and other shit like that. Właściwie to, po, dlaczego mam się tłumaczyć? Rozumiesz. Science. No, ponieważ Excel nam powiedział, że mam podwyższyć. Tak, to jest To jest firma, pamiętajmy. No dobrze. Mamy dziewiątą edycję. Podobnież dziewiąta edycja jest całkiem niezłym. Całkiem niezłą edycją. Coraz większa ilość ludzi się ona podoba, Jest mamy rozgraniczenie na, jasne rozgraniczenie na grę turniejową, bo wychodziły nawet specjalne książki do Match Play'a w bardzo fajnym, zbindowanym w formacie, w takim, jak to się nazywa, koło notatniku, tak, to się nazywa, koło notatnik, z takim spiralką z, na brzegu i te książki wychodzą w takim formacie, mamy też specjalną książkę. Chodzić Chodzicie z Nie, no to takie, że jest takie zbindowane y, y, sprężynkami z boku. Szwagier, ty będziesz wiedział, bo ty znasz takie rzeczy. Ty znasz takie dziwności. No po angielsku to, że... to jest spiral, bo on tam chyba koło książka, koło na koło tak, no. Tak. W każdym razie że można odwrócić do sto, o 180 stopni kartkę i się ona nie zniszczy, klej się nie rozklei, wszystkie kartki są luźne, natomiast można ją też łatwo wyrywać. Co, do czego zmierzam? Mamy osobne książki do match playa, mamy osobne książki do narrative, a open wara, open Player mamy w podręczniku, więc tam nie potrzebujemy już, potrzebujemy już nic. I więc też jest fajne rozgraniczenie i no, gra jest supportowana całkiem nieźle. Natomiast już w tym momencie widzimy, że gra osiąga, mimo że miała znowu być streamlinowaną siódmą edycją, tak jak ósma miała być, streamlinowani, streamlinowaniem ósmej, siódmej, tak, dziewiąta też już zaczyna puchnąć, bo zaczyna nam się robić trochę książek i zaczyna nam się tutaj robić niewesoło, bo książki z ósmej jeszcze trzeba wykorzystywać, a to trochę tego... To Najbardziej trochę to... streamlinowaną wersją siódmej edycji jest po prostu chorus Heresy, to jest pierwsza rzecz. Druga <gry> rzecz, mam, mam teraz yy, po prostu straszną ochotę osobom, które łykały wszystko, co GW mówiło, że ósma edycja to będzie taka niekończąca się edycja, po prostu z update'ami i tak dalej, tak dalej zrobić. No tutaj ja Nie, wiesz co, gadaliśmy po prostu, wiesz co, gadaliśmy o tym, nie pamiętam, czy na podcaście czy tak między sobą, po prostu luźno. Jak dla mnie, wypuszczanie nowej edycji to jest za duży w, w społeczności yy, fanów, to jest za duży event, żeby oni, wiesz, jest za dużo fajerwerków i taka jest, nazwijmy to, świąteczna atmosfera, albo przynajmniej, oczek wiesz, atmosfera wyczekiwania i tak dalej. Wiesz, że się zaczyna ten hype train nakręcać, wszyscy są podekscytowani, ludzie zaczynają ciłać kasę na nowy starter albo jak, na jakieś nowe modele do armii i tak dalej, i tak dalej. Twoje fobę sobie tak, wiesz co, populacja szkieletów w Twoim Królestwie powiększa się. W moim się powiększyła Nie wyobrażam sobie, że oni bym mieli z czegoś takiego zrezygnować, gdzie jeżeli wypuszczają tą nową edycję powiedzmy na jesień, jak już powoli, powolutku, wiesz, rok dobiega do końca i mają rozliczenia i tak dalej, to nawet jak rok był taki se, no to mają na jesień to takie wielkie boom sprzedażowe, no, tak? No, bo dziękuję. wszyscy kupują boksy, a zobacz, jak się te boksy sprzedają, tak? Crispin chyba nie nadążał za, za Indomitusem i tak dalej, nie. No jako. Ale, to, wiem... panowie sorry, porównajmy sobie, to, popierając to, co Vincent mówi, że jest pudełko Indomitus. Okej. Okay, pomijmy na chwilę to, że są same nowe modele, że tam nie ma żadnego repaku, tylko to są same nowe skalpty, tak? Ale powiedzmy, że mamy jedną armię, mamy drugą armię, rulebook, Kostki mierniki, tak? Ja, chyba nawet kostek I... i mierników nie było w tym, wiesz? Nie było no tym, no to, tym. Ale dobra, to załóżmy, że są. Mhm. Załóżmy, że, załóżmy, że jest pudełko, gdzie kupujesz i dwie osoby mogą zacząć grać, tak? Mhm. I na przykład, nie wiem, Bladent, Thunder czy Bladent coś tam, jak wychodzisz, że nie wiem, masz Space Marinów i Eldarów, albo masz Necronów i Mechanikum, dowolne pudełko, które daje ci praktycznie to samo, czyli. Zestaw do grania dla dwóch graczy. Jedna armia, druga armia, rulebook i peryferia. Tak? Jak się sprzedają takie boksy wychodzące gdzieś tam w środku edycji, a jak się sprzedaje boks, który jest firmowany tym, że jest nową edycją. Nie była ziemia, więc tak, będzie 10., 11. i wiele innych, póki ta firma będzie na rynku. Znaczy tutaj na pewno masz rację, że box 9 edycji sprzedał się lepiej niż jakikolwiek Stormclaw czy jakieś tam Phoenix Rising czy jakieś inne głupoty. Ale to w dalszym ciągu mówisz o boxach, tak jak szwagier powiedział, że to były boksy takie dodatkowe, a tak. to nie były startery, to musielibyśmy tak, tak, tak. porównywać z Dark Vengeance i tak dalej, nie Ale... z Assault Sultan Black Ridge. Edycyjne boxy zawsze sprzedają się najlepiej. Tutaj Szwager ma rację, definitywnie, bo to za, każdy chce mieć podręcznik, zawsze to są dobre dile na modelach, tak jak zresztą tamte wszystkie inne boksy. Natomiast w sytuacji, kiedy nie masz boksa nowego w podręczniku, no to po co masz to kupować, jeśli nie jesteś graczem na przykład wilków albo orków, no to po kiego grzebać ten boks? Nie kupujesz go, więc ograniczają sobie e, publikę. publikę Dzięki, dlaczego kupiłeś, jak nie byłeś grać na a Space Marinesów od dawna nie ruszałeś? No bo po pierwsze chciałem mieć podręcznik, dlatego właśnie, bo ja, ja mówię, że, przepraszam, żebyś mnie, nie żebyś mnie źle nie zrozumiał. Y, Boksa nowej edycji kupi każdy, chociażby dla podręcznika dla, dla dobrego deala, bo sobie modele później sprzeda. Boksa takiego Stormclaw'a, który nie jest edycyjnym boksem, nie, nie każdy kupi, bo dla mnie na przykład, jeśli nie jestem graczem na, y, y, y, wilków albo orków, to nie mam tam nic, bo nie ma tam podręcznika, jest tylko fabularna y, książeczka, która jest dla tych dwóch armii na przykład, tak? Więc o to mi chodzi, że tam ograniczają sobie bardzo klientele, a w przypadku dziewiątej edycji edycyjnego boksa nie ograniczają. Natomiast jest jedna rzecz, którą GW mogłoby zrobić i mogłoby utrzymać sobie mniej więcej poziom sprzedaży boksa edycyjnego, bez wkurzania ludzi na nową edycję i wydawać takie małe boksy co rok, na przykład czy tam co pół roku, nawet. A mianowicie Mogliby, biorąc pod uwagę, że ich Hapka nie istnieje jeszcze, na, na tą chwilę, o czym też musimy chyba parę słów powiedzieć, gdyby wydawali po prostu taki box, nie wiem, Eldarzy i Dark Eldarzy, Eldarzy i coś tam, Tau na przykład, oni się biją i ja kupuję ten box, ale nie dla modeli, tylko kupuję go dla zaktualizowanego o wszystkie FAQ, o wszystkie R-raty części z zasadami książki. Tam nie, ma, tam nie ma lore, tam nie ma nic, jest ten mały książeczka, której mówi dokładnie jak grać. Ja nie muszę pamiętać, żeby ściągnąć, sobie ściągnąć FAQ 444, tylko biorę sobie, kupuję co pół roku nową, nowy boks, albo samą, sam box gdzieś tam kupuję, albo kupuję boksa z figurkami. Raz, że wypychają trochę modeli, które im leżą, bo nie ukrywajmy, to są z reguły w takich boksach pośrednich, które wychodziły w trakcie edycji, to nie były nowe modele właściwie. Tam bohaterowie tylko wychodzili, nie? na przykład no, chociażby e, profesji of the Wolf wyszedł Gazgul z Makarim i Ragnar a reszta to były stare modele, tam nic nowego nie było jeśli się nie mylę poprawcie jeśli się mylę, ale chyba, chyba nie było poza tym żadnego nowego modelu i jeżeli tam by był dorzucony właśnie rulebook, no to sądzę, że więcej osób by go, by go kupiło, zaktualizowany rulebook i tak co pół roku ludzie, którzy dużo grają albo po prostu są kolekcjonerami po prostu lubią albo przegapili poprzedni sądzę, żeby byli, byliby w stanie to kupić modele rzuciliby na półkę albo sprzedali mieliby podręcznik i mogliby te, trochę, te liczby, tych, tych, tych niewielkim kosztem, bo sądzę, że wydanie takiej książeczki w takich ilościach, jakie oni je robią, nie jest dużym wydatkiem, I mogliby sobie podnieść sprzedaż y, jeszcze trochę tych pośrednich boxów, ale to ktoś tam pewnie, jakaś mądra głowa to pewnie już pewnie wyliczyła i nie opłaca się to czy z tego, z tego co mówisz, mam nadzieję, że w momencie, kiedy by wychodził taki, dajmy na to, coroczny box z zaktualizowanym rulebookiem, to mam nadzieję, że to by nie była jedyna możliwość kupienia zaktualizowanego rulebooka, że wychodziłby też samodzielnie. No bo jeżeli bym chciał być, dajmy na to na bieżąco, e, z rulesami zawsze i nie chcieć nosić tych FAQ, nie. chapter uproft i tak nie. dalej, no to, że nie muszę dwóch armii, których na przykład nie zbieram no, tak. e, kupować do tego. Nie? Sądzę, że wystarczy, żeby zrobili tak, że wychodzi ten box. E w jednym tygodniu, a za cztery tygodnie dopiero wychodzi osobno podręcznik. Zresztą tak, jak robią czasami, że gdzieś tam wychodzi ten model na przykład, tak jak Gazgul wyszedł po dwóch miesiącach na przykład osobno. Więc ktoś, kto chciał Gazgula tak trochę, nie musiał kupować Profesji of the Wolf, mógł poczekać i po miesiącu tam nie wiem dokładnie ilu, ale wydaje mi się, że tam po dwóch miesiącach wyszedł ten model już jako osobne w osobnym pudełku. Albo od spekulanta od razu. albo no, od lek. spekulanta, tak, no dokładnie, dokładnie. No i tutaj chciałem, bo wspomniałem ten temat apki, którą Giewu wydało, ten Citadel App, czy nie Warhammer App, który, który wyszedł. Wy podejrzewam, nie, nie ściągnęliście sobie tą aplikację, żeby zobaczyć, jak wygląda, czy, czy, czy zupełnie was to minęło? Nie, zupełnie nie nie. Te również. Okay, więc jest to aplikacja, która do momentu pojawienia się danego kodeksu w dziewiątej edycji za darmożkę zawiera wszystkie zasady z 8. Zawiera wszystkie kodeksy, które były w 8 edycji, wszystkie zasady, wszystkie psychic awakeningi, wszystkie zasady, które tam się pojawiły. A wartości punktowe też? Wartości punktowe, nie wiem, powiem ci szczerze, ale zawiera wszystkie te, wiesz, strategemy, detachment abilities, relikty, które się w danej książce pojawiły kodeks tyranic, detachment, czekaj, zaraz zobaczę, datasheets, deflipper, są tylko powery, nie, są też wartości punktowe, tak, jest deflipper 65 punktów per model, czyli są też wartości punktowe, na przykład w takich... Okej, okay, to trochę y inaczej niż sigmarowa apka, bo w sigmarowej musisz wykupić punkty, tak, tak to masz gołe datasheety do open play. No tylko poczekaj, bo tutaj są za, za 8 edycję. jak się pojawia kodeks już 9 edycji i masz darmową wersję apki, to on ci znika. Musisz kupić sobie kodeks i z tego kodeksu wpisać kodzik, i dopiero on ci się pojawi. Także ja na przykład nie mam kodeksu Space Marines już. Patrzę tak jeszcze: Adeptus. No tak, mam Adeptus Adeptus Adeptus Adeptus Custodes, Adeptus Mechanicus i to wszystko. Adeptus Astartes nie mam już kodeksu, bo nie mam wykupionego, nie mam wpisanego kodziku. Więc na ten czas, kiedy nie masz tych kodeksów, na przykład jak wchodziłeś wchodzisz do 9 edycji, masz wszystkie dostępne wapce. Natomiast, i to jest dobre, bo to jest taki y, opcja przejściowa, masz wszystkie zasady, core i tak dalej, wszystko, wszystko, wszystko, co możesz mieć, nie, podstawowe zasady są tutaj dostępne, natomiast wszystkie kodeksy y, zaczynają znikać raz z pojawieniem się nowego kodeksu w dziewiątej edycji, czyli wszystkie ósmo edycyjne i wszystkie książki będą one pewnie aktualizowane, lub też właśnie wszystkie i kawakeningi będą aktualizowane o nowe punkt, wartości punktowe, no bo tych książek, te książki pewnie nie będą wychodzić, ale będzie znikało, co tam ma znikać. Natomiast do no tej pory... Szacona okazja dla akcjonariuszy, żeby się wzbogacić, bo można było zrobić tak jak przy 8 edycji i jako taki przejściowy etap wypuścić indeksy znowu. Indeksy były bardzo złą opcją moim zdaniem, bo ludzie Pewnie kupowali... byście, wiesz co, ludzie by się sparzeni już raz, by tak, raczej się na to nie kupowali, kupowali. Bo, bo zobaczyli jak szybko te, te indeksy zniknęły, nie? I powiem się, może nawet nie sami ludzie jak sklepy. Na pewno my nie zamawiali takich ilości jak do tej pory zamawiali. Nie, wiem, że no w niektórych łódzkich sklepach po prostu te indeksy gdzieś tam jeszcze leżały kilka miesięcy temu, więc. No, ale GW nie robi tak, że przypadkiem nie. musisz wziąć, na przykład indeksów? Jakąś ilość musisz tam? pewnie wziąć, bo pewnie są w module, ale no to jest jakaś ilość no. taka minimalna, minimalna, nominalna. Nie jest to jakaś absurdalna ilość, ale niektórzy. Jak po... dla mnie nie najgorszym pomysłem, jeśli chodzi o startery, to by było to, że jak kupujesz właśnie boksa startowego, masz mm, broszurkę. Tak jest. Masz, kodziki, masz, tak, masz dwa masz tak. kodziki. A, kodziki. Nie no. A kodziki każdy sobie ściąga apkę i nie to, że masz cały kodeks, ale masz te rulesy. Core, datashity, wie, datashity. core, core rules mhm. i datashity, powiedzmy, no, wątpię czy by GW rzuciło ci cały kodeks. Nie, Byłoby naprawdę. to zbyt szczodre, ale na przykład same datashity dla tych jednostek. To datashity są... dostajesz. W to się była specjalna e... książeczka ze wszystkimi zasadami. Ale tylko mm -hmm. wartości power levelowe, nie. Tak, tak, tak, nie, mówię takie, wiesz, totalnie bez, bez obrazków, bez lore, takie totalnie gołe do, jak instrukcja do gry, że nie musicie się teraz szarpać ze swoim kolegą, z którym kupiłeś boks na pół, bo jakby o to chodzi w tym boksie, tak, że kupujesz go, zakładam, kupujesz go z kolegą na pół, taki przyświecał chyba temu u zarania dziejów yy, właśnie yy, cel, żeby to kupić w dwójkę i móc razem się pobawić, czy z bratem, czy z siostrą, czy z kumplem i tak dalej. No tylko, że był ten szkopuł, że właśnie była jedna instrukcja i tak dalej. W no. tym momencie technologia pozwala na to, że dobra, obaj się ściągacie apkę Warhammerową, mhm. macie tutaj na dosłownie tekturce napisane i są dwie kody, dwa kody pod zdrapką, zdrapujesz jeden kod, jeden kod jest dla jednej frakcji, drugi jest dla drugiej frakcji, więc w dalszym ciągu jakby masz jedną instrukcję, bo nie, po, nie dublujesz jakby tych kodów, że masz dwa kody dla maryńsów, dwa kody dla nekronów, tylko jeden z dla maryńsów, drugi jest dla nekronów. W tym momencie ty masz na telefonie czy na tablecie gołe rulsy korowe i dla swojej frakcji i kolega, który ma drugą część boksetu ma to drugie. Tak? Jestem jak najbardziej za minimalizowaniem zużycia papieru przez takie firmy, natomiast trochę wymyślasz koło od nowa, WiNCU, ponieważ w każdym Inomitusie, w każdym boksie z figurkami masz zasady do tej figurki, w takim międzynarodowym kluczu, tak jak teraz robią, że każde WSBS, siła, Tafnes dostały swoje symbole w dziewiątej edycji. I masz bez tego opisu, masz te symbole i masz napisane wartości, więc możesz sobie grać, jeśli znasz te symbole. A, darmo, a zasady te darmowe, które, yy, jeszcze tak zaznaczę, z ósmej edycji z dziewięciu stron rozwinęły się tam do dwudziestu paru stron, są też dostępne na internecie. Więc mając w Indomitusie czy w jakimś boxie, start collectingu czy cokolwiek, wyciągasz tamtą zasady, grasz tymi zasadami, masz zasady do modeli na power levele, a zasady gry masz, te podstawowe masz na internecie do ściągnięcia, więc to już zrobili, wyprzedzili twoje myśli. Więc tak, możesz kupić boksa i po prostu zacząć grać. Możesz nawet dwa start collectingi kupić i zacząć grać. Co więcej, możesz, jak się uprzesz, kupić dwa zwykłe boksy, czy tam po dwa zwykłe boksy, jakieś tam spółki ściągnąć sobie danych frakcji, przyjść do domu, wydrukować, wyciągnąć instrukcję. Na tyle masz wszystkie informacje, jak ta jednostka działa nawet chyba z zasadami specjalnymi mi się wydaje, ale mogę się mylić nawet jeśli nie ma zasad specjalnych, to masz te podstawowe jak strzela, jak się bije, jak daleko chodzi i możesz sobie zagrać nie? także tutaj jest, tutaj zrobili, tutaj zrobili to dobrze moim zdaniem natomiast apka, która od nie wiem ilu miesięcy ja po prostu no, jestem dziwny i zapłaciłem za mapkę, bo ta apka kosztuje 10 zł na miesiąc po prostu sobie z... Chcę, czekam i patrzę, kiedy się pojawi Battleforge, czyli moduł do Budowania, budowania armii, czyli taki Army Builder, którego do tej pory tam nie ma, a był obiecywany już od startu aplikacji. Nadal, nadal, nadal tego nie ma. I z tego co wiem, to nawet Battlescribe dostało połóbie tam odgiewu w pewnym momencie, bo zaczęli trochę ich tam cisnąć, nie? Ale to tak mi się wydaje, że to było już jakieś parę ładnych miesięcy temu. No także tutaj jest mały fakap odgiewu, że ta aplikacja nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna, a już za nią biorą pieniądze. Niestety. No ale co zrobić? Co zrobić, panie? Dziękujemy wam, że po tak długiej przerwie odsłuchaliście nasz podcast. Mamy nadzieję, że pomimo odległości fizycznej między uczestnikami podobało wam się, że nie ma to jakiegoś przesadnie negatywnego wpływu na jakość. A treść mam nadzieję, że po staremu jest co najmniej ok. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma wam się podoba, czy jednak brzmi to aż tak źle, że lepiej, żebyśmy na razie nie nagrywali. No i bazując na tym, jaka będzie odpowiedź większości demokratycznie, albo będziemy kontynuować, albo nie. Demokracja to najgorszy system. Tylko, tylko skoro, totalitaryzm tak, i anarchię. rządy hype mindu. Tak jest tylko. E, nie no, to, e... intronizacja Jezusa Chrystusa na króla Polski i broń atomowa dla Polski, już Braun. I Brown. chrystusowe. E, ale ogólnie might is right i powinien nami rządzić Pudzian. <głosy> <głosy> Albo Naiman. Ja Albo Schwarzenegger, Kowalski, siła i tradycja. Jak był ten koleś Marian Kowalski, taki ten napakowany narodowiec. To było zrobione tak, jak, że siedzi za biurkiem nie? w garniaczku. Mm. I pasek telewizyjny. Ogłaszam w pierdol na terenie całego <grym kraju. <grym> Dekretem. Dekret prezydenta miasta i Rzeczypospolitej ogłaszam w pierdol w całym kraju. Także dzięki jeszcze raz i żegnam się z Wami szwagier. Zygi i Wincent.